Lovecraft widmo nad Innsmouth. Rozdział pierwszy. Zimą z 1927 na 1928 rok przedstawiciele rządu federalnego przeprowadzili dziwne i tajemnicze śledztwo w sprawie pewnych okoliczności, jakie miały miejsce w starym porcie Innsmouth w Massachusetts. Po raz pierwszy usłyszano o tym w lutym, kiedy dokonano całej serii obław i aresztowań, a następnie spalono i wysadzono dynamitem przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, ogromną ilość rozpadających się i zjedzonych przez korniki najprawdopodobniej opustoszałych domów nad brzegiem morza, gdzie od dawna nikt nie zaglądał. Mniej dociekliwi potraktowali to jako jedną z większych akcji w walce z alkoholizmem. Ci, którzy bacznie śledzili wszelkie nowiny, dziwili się tak olbrzymią ilością aresztowanych, tak wielką siłą zmobilizowaną do przeprowadzenia tej akcji i tajemnicą, jaką otoczono dalsze losy więźniów. Nie było żadnej rozprawy sądowej, żadnego sprecyzowanego oskarżenia. Nie widziano też nikogo ze schwytanych w żadnym z lokalnych aresztów. Dochodziły jakieś mgliste wieści o chorobie i obozach koncentracyjnych, a potem o osadzeniu tych więźniów w różnych obozach wojskowych, ale nic konkretnego. Insmów zostało prawie całkiem wyludnione i nawet jeszcze teraz niełatwo tam dostrzec ślady budzącego się życia. Ponieważ spotkało się to z protestą różnych liberalnych organizacji, po długich i tajemniczych dyskusjach zawieziono niektórych ich przedstawicieli do kilku obozów i więzień, w konsekwencji stowarzyszenia te stały się dziwnie bierne i powściągliwe. Dziennikarze zajmowali bardziej zdecydowane stanowisko, ale wszystko wskazywało na to, że większość z nich w końcu zaczęła współdziałać z rządem. Tylko jedno ilustrowane pismo, zawsze dyskredytowane z powodu zamieszczania nierzetelnych informacji, wspomniało coś o łodzi podwodnej, która wystrzeliła torpedy w głąb rozpadliny morskiej tuż za diabolską rafą. Fakt ten, o którym przypadkowo usłyszano w marynarskiej spelunce, zdawał się raczej mało prawdopodobny, ponieważ ta niska, czarna rafa leży jakieś półtorej mili od portu Insmów. W całej okolicy i pobliskich miastach bezustannie szeptano na ten temat, ale nie dzielono się tymi uwagami z nikim z zewnątrz. Prawie przez całe stulecie rozprawiano o zamierającym i opustoszałem insmów i choćby wymyślono coś nowego, nie mogłoby to dorównać temu koszmarowi, o jakim napomykano i szeptano od lat. Wiele powodów przyczyniło się do skrytości tutejszych ludzi, To też nie było sensu wywierać na nich presji. Poza tym, tak naprawdę niewiele wiedzieli, gdyż rozległe słone bagniska, puste i bezludne, odstraszały od insmów okolicznych mieszkańców, tych od strony lądu. Wobec tego ja przełamieł w zakaz mówienia o tej sprawie. Wyniki, a jestem o tym głęboko przekonany, są tak niewątpliwe, że na pomknięcie o tym, co zostało odkryte podczas strasznej obławy wynsmów, nie może przynieść żadnej szkody, może tylko wzbudzić potworną odrazę. A to, co zostało odkryte, różnie można zinterpretować. Nie mam pojęcia, jak dużo z tej opowieści zostało mi przekazane, ale wiele mam powodów ku temu, aby głębiej wniknąć w tę sprawę. Zetknąłem się z nią znacznie bliżej niż komukolwiek przypadło to w udziale i wyniosłem wrażenia, które mogą mnie jeszcze doprowadzić do nieprzewidzianych sytuacji. To właśnie ja uciekłem w popłochu z incmów, we wczesnych godzinach rannych 16 lipca 1927 roku i to właśnie moje prośby skierowane do władz o przeprowadzenie śledztwa i aktywną działalność wyłoniły na światło dzienne wspomniany epizod. Nie miałem nic przeciw temu, by milczeć, gdyż sprawa była świeża i niejasna. Teraz jednak, kiedy należy już do przeszłości, kiedy wygasło zainteresowanie i ciekawość ludzi, zawodnęło mną... Dziwne pragnienie, aby mówić o tych strasznych godzinach w owym widmowym porcie śmierci i bluźnierczej niesamowitości. Samo mówienie o tym pomaga mi odzyskać wiarę w moją sprawność umysłową, upewnić się, że nie jestem pierwszym, który uległ tej zaraźliwej, koszmarnej halucynacji. Pomaga mi też w podjęciu decyzji co do pewnego strasznego kroku, jaki mam zrobić w niedalekiej przyszłości. Nigdy nawet nie słyszałem o insmów, aż do owego dnia, kiedy ujrzałem je po raz pierwszy i, jak dotąd, po raz ostatni. Postanowiłem uczcić moje dojście do pełnoletności wycieczką do Nowej Anglii. Zwiedzanie o charakterze antykwarycznym i genealogicznym. Zaplanowałem jechać prosto ze starego Newburyport do Archam, skąd wywodziła się rodzina mojej matki. Nie miałem samochodu, podróżowałem więc pociągiem, trolejbusem i autobusem, starając się zawsze o jak najtańszy środek lokomocji. W Newburyport poinformowano mnie, że najlepiej jechać do Archam pociągiem i dopiero przy kasie biletowej na stacji, kiedy trochę się zastanawiałem nad wysoką ceną biletu, dowiedziałem się o Innsmouth. Postawny kasjer o bystrym wyrazie twarzy, którego akcent świadczył o tym, że pochodzi z innych stron, zdawał się rozumieć moje oszczędnościowe zabiegi i zaproponował mi coś, czego poprzednio żadna z osób, o których się informowałem, nie zrobiła. Mógłby pan, wydaje mi się, pojechać starym autobusem? Powiedział z pewnym wahaniem. Tylko, że w tych stronach nikt go nie uznaje. Jedzie przez insmów. Pewnie pan coś o tym słyszał. Dlatego ludzie nie lubią go. Prowadzi go face z Insłów. Joe Sargent. Chyba nie ma tu w ogóle pasażerów, ani też w archam Dziwne, że na autobus jeszcze jeździ. Wydaje mi się, że jest tani, ale nigdy nie widuje w nim więcej niż dwie, trzy osoby. Wyłącznie ludzie z samego Ensłów. Odjeżdża z rynku. Sprzed drogerii Hemonda o 10 rana i o 7 wieczorem, o ile się coś ostatnio nie zmieniło. Wygląda na strasznego gruchota. Sam nigdy jeszcze nim nie jechałem. Wtedy to właśnie po raz pierwszy usłyszałem o inzmów. Każda wzmianka o mieście, nie zaznaczonym na mapie, ani też nie wspominanym w ostatnich przewodnikach, wzbudziłaby moje zainteresowanie, a dziwne aluzje kasiera naprawdę mnie zaciekawiły. Miasto, które mogło rodzić taką niechęć okolicznych mieszkańców, musi być w jakiś sposób niezwykłe i warte choćby zwrócenia na nie uwagi turysty. Jeśli znajduję się po drodze do Archam, to po prostu wcześniej wysiądę. Poprosiłem kasiera, żeby mi coś opowiedział o tym mieście. Zamyślił się, po czym zaczął mówić jakby z poczuciem pewnej wyższości. Więc mów. No cóż, dziwne to miasto, położone przy ujściu rzeki Manekset. Niegdyś było to całkiem duże miasto, a przed wojną, przed 1812 rokiem, miasto portowe. Ale w ciągu stu lat rozpadło się. Nie jeździ tam teraz kolej. Główna linia nigdy tam nie prowadziła, a boczna z Rawley została skasowana przed laty. Jest tam więcej pustych domów niż ludzi. Nic się tam nie robi poza łowieniem ryb i homarów, a sprzedają swoje połowy albo Warham, albo WebSwitch. Niegdyś było tam sporo fabryk, ale nic z nich nie zostało. Jest tylko rafineria złota, pracująca na minimalnych obrotach. Kiedyś ta rafineria była ogromna i jej właściciel stary Marsz musi być bogatszy niż Krezus. Ale to straszny dziwak. Nie rusza się z domu. Podobno ma jakąś skórną chorobę albo też na stare lata coś go pokręciło i dlatego trzyma się z dala od ludzi. Jest wnukiem kapitana Obeda Marsza, założyciela rafinerii. Matka jego była cudzoziemką. Powiadają, że pochodziła z wysp na Morzu Południowym. Dlatego zrobił się straszny szum, kiedy 50 lat temu ożenił się z jakąś dziewczyną z Ipswich. Zawsze robi się szum, gdy chodzi o ludzi i insmów. A w tych okolicach każdy, w którego żyłach płynie krew mieszkańca Innsmouth, stara się to ukryć. Jednak dzieci i wnuki Marsza wyglądają tak samo jak wszyscy. Kiedyś mi je pokazano, ale prawdę mówiąc starszych jego dzieci już ostatnio się tu nie spotyka. Starego nigdy jeszcze nie widziałem. Ale dlaczego wszyscy mają taką niechęć do ojdzmów? Razem młody człowieku, abyś nie zważał na to, co się tutaj opowiada. Trudno ludzi na nakłonić, żeby coś mówili, ale jak już raz zaczną, nie ma końca. Opowiadają różne rzeczy o najczęściej szeptem. I to od stu lat. A boją się. Jak chyba niżego na świecie. Niektóre ich opowieści mogłyby pana ubawić. Na przykład o kapelianie marszu, który wszedł w układy z diabłem. I samego piekła sprowadzał demony do inców, Albo oddawaniu czci samemu szatanowi i składaniu strasznych ofiar w jakimś miejscu koło portu, na które ludzie się natknęli podobno w 1845 roku. Czyli mniej więcej w tym czasie. Ale ja pochodzę z Peyton Vermont i w tego rodzaju historię nie wierzę. Powinien pan jednak posłuchać, co mówią ludzie pamiętający dawne czasy. O czarnej rafie przybrzeżnej. Nazywają ją diabelską rafą. Od dawna sterczy nad powierzchnią wody i prawie nigdy się nie kryje, a mimo to trudno by ją nazwać wyspą. Krąży opowieść, że niekiedy widać na niej cały legion diabłów. Wylegują się tam, albo też wlatują do jakichś pieczar na jej szczycie i wylatują. Powierzchnia tej rafy jest nierówno i wyboista, a rozciąga się w morze dobrą mile. Kiedyś, jak jeszcze przybywały tu statki, marynarze nakładali kawał drogi, żeby ją tylko minąć. Oczywiście, marynarze nie pochodzący z Innspów. Mieli oni zasług kapitanowi Marszowi, że podobno w nocy co cumował przy tej rafie, kiedy była odpowiednia fala. Chyba rzeczywiście tak robił, bo ukształtowanie tej skały jest ciekawe. No i szukał tam zapewne piratów, a być może nawet i znajdował. Mówiło się jednak o jego kontaktach z diabłami. W sumie wydaje mi się, że to właśnie kapitan przyczynił się do tak złej reputacji Rafy. Działo się to jeszcze przed wielką epidemią w 1846 roku, kiedy to wywieziono co najmniej połowę mieszkańców Incluf. Nie stwierdzono, co to była za choroba, prawdopodobnie przewleczono ją statkiem z innych krajów, a może z Chin, albo jeszcze z innych stron. Okropne to było, zupełne szaleństwo. Wyczyniono tam takie rzeczy, że na pewno nie wszystkie wieści o tamtejszych poczynaniach przedostały się poza miasto, które zostało w strasznym stanie. Ci ludzie już nigdy nie wrócili, a teraz nie ma tam więcej niż 300 albo 400 mieszkańców. Ale najbardziej istotne jest to, że ludzie czują jakieś uprzedzenie rasowe i wcale tego nie potępią. Sam też nie cierpię ludzi, cudzpów i nie mam ochoty nawet wybrać się do tego miasta. Myślał, że się pan orientuje, choć po pańskim akcencie wnioskuje, że pochodzi pan z zachodu. Jak częste kontakty miały nasze statki z Nowej Anglii z rozmaitymi najdziwniejszymi portami w Afryce, Azji, na południowych morzach i w różnych innych częściach świata. Jak dziwnych ludzi czasami stąd przywożono. Może słyszał pan o Salemie, który przywiózł sobie Chinkę za żonę, a także o tym, że w okolicy Cape Cod... Wciąż jeszcze żyje cała gromada ludzi pochodzących z wysp Fiji. Mieszkańcy insmów muszą mieć coś wspólnego z taką przeszłością. To miasto było zawsze odcięte od reszty okolicy z powodu otaczających go bagien i rzek. Nie znamy więc wszystkich szczegółów tej sprawy. Jest jednak oczywiste, że stary kapitan Marsz przywiózł jakieś dziwne istoty. Kiedy trzy jego statki powracały w latach dwudziestych i trzydziestych, nie ulega wątpliwości, że nawet teraz jesteś coś dziwnego w ludziach mieszkańcych wincmów. Nie wiem jak to wyjaśnić, ale po prostu skóra człowiekowi cierpnie. Przekona się pan po sergencie, jeśli pojedzie pan jego autobusem. Niektórzy mają dziwaczne wąskie głowy, płaskie nosy i wyłupiaste oczy, które wydają się nigdy nie zamykać, a ich skóra też jest jakaś inna. Chropawa i pokryta parchami, szyja pomarszczona i pofałdowana. Bardzo wcześnie łysieją. Najgorzej wyglądają starzy. Choć szczerze mówiąc, nie zdarzało mi się spotkać naprawdę starego człowieka. Chyba umierają, spojrzawszy w lustro. Zwierzęta ich nie znoszą. Mieli straszne kłopoty z końmi, zanim nastały samochody. Nikt z ludzi, ani też Arkham czy Ipswich nie chce mieć z nimi do czynienia. Oni sami to jest zresztą stronią, kiedy przybywają do miasta, albo jeśli ktoś z zewnątrz próbuje łowić na ich terenach. Dziwne, że taka jest obfitość ryb wokół portu Wynsmów, a prawie wcale ich nie ma w okolicznych wodach. Ale niech pan spróbuje łowić u nich, to zobaczy pan jaką robią nagonkę na człowieka. Kiedyś przyjeżdżali je pociągiem, chodzili pieszo do Rowley i tam wsiadali do pociągu. Kiedy skasowano boczną linię, ale teraz przyjeżdżają autobusem. Jest w Hotel, nazywa się Gilman House ale nie wydaje mi się, aby był coś wart. Nie radziłbym się w nim zatrzymywać. Lepiej niech pan tutaj przenocuje i pojedzie sobie jutro rano autobusem o dziesiątej. Wieczorem o ósmej jest autobus powrotny do Orkham. Kilka lat temu zatrzymał się w tym hotelu pewien inspektor z fabryki i miał jakieś nieprzyjemne przeżycia. Zdaje się, że gromadzi się tam dziwny tłum, bo słyszał jakieś rozmowy w innych pokojach. Choć większość była podobno pusta, co go strasznie przeraziło. Była to cudzoziemska mowa, tak mu się zdawało Ale najgorszy wydał mu się jeden głos, który słychać było tylko od czasu do czasu Brzmiał bardzo nienaturalnie Tak jakby się przelewał A inspektor nie miał odwagi się rozebrać i pójść spać Przeszekł do świtu i z samego rana umknął stamtąd Rozmowa toczyła się przez całą noc Człowiek ten nazywał się Casey Opowiadał tym, że mieszkańcy Inzmów Bez przerwy go obserwowali Wydawało mu się, że nie spuszczali ze niej oka Ani na chwilę Stwierdził, że rafineria Marsza to dziwne miejsce Stara budowla przy najniższych wodospadach Na rzece Magnoxet Wszystko co mówił Zgadzało się z tym, co już przedtem słyszałem Księgi handlowe Zaniedbane żadnych rachunków Z przeprowadzonych transakcji Zawsze otaczano tajemnicą I źródło, z którego pochodzi złoto Marsza oczyszczane w tej rafinerii. Nie słychać było, żeby je sprzedawano, ale parę lat temu wywieźli gdzieś ogromną ilość sztab złota. Niegdyś mówiono, że marynarze i pracownicy rafinerii sprzedają po cichu jakieś nieznane obce klejnoty, no i że parę razy widziano kobiety z rodziny Marsza w takich właśnie klejnotach. Ludzie opowiadali, że pewien kapitan Obed skupował je w jakimś pogańskim porcie, Zwłaszcza, że zawsze zamawiał całe stosy szklanych paciorków i różnych świecidełek, takich samych, jakie zabierali zwykle marynarze na handel wymienny. Inni znów przypuszczali i wciąż tak jeszcze uważają, że znalazł ukryte skarby pirackie na diabelskiej rafie. Stary kapitan nie żyje już od 60 lat i nie pojawił się na tych wodach ani jeden większy statek od czasu wojny domowej. A jednak marszowie wciąż skupują różne ozdoby. Głównie szklane i gumowe ozdóbki, tak słyszałem. Być może mieszkańcy insmów lubią je nosić. Są chyba tacy sami jak kanibale z nadpołudniowego morza albo dzikusy z Gwinei. Ta zaraza w 1946 roku zniszczyła chyba najlepszych ludzi w tym mieście. W każdym razie teraz wszyscy wyglądają podejrzanie, a Marszowie i inni bogacze najgorzej. Jak już wspomniałem, w całym mieście nie ma więcej niż 400 osób, choć Powiadają, że wszystkie ulice istnieją jak dawniej. Wydaje mi się, że na południu, taki jak oni, nazywa się białą Hołotą, Rozpustnicy, szczwane lisy robią jakieś potajemne interesy. łowią mnóstwo ryb i homarów i wywożą ciężarówkami. Niepojęte, dlaczego akurat tam gromadzą się ryby, a nie gdzie indziej. Nikt nie jest w stanie wyśledzić tych ludzi, a dla przedstawicieli szkolnictwa czy też urzędników skarbowych to zupełny koszmar. Mieszkańcy insmów nie lubią, aby obcy wścibiali nos w ich życie. Słyszałem na własne uszy, że paru przedstawicieli rządowych i handlowych całkiem tam przepadło. Krąży też wieś, że jeden dostał pomieszania zmysłów i teraz jest w Danvers. Musieli go czymś bardzo nastraszyć. Dlatego właśnie na pana miejscu nie wybierałbym się tam na noc. Nigdy tam nie byłem i nie mam na to hotel. ale sądzę, że pobyt w tym mieście za dnia nie może Panu zaszkodzić. A już tutaj się ludzie i tego będą Panu odradzać. Jeżeli lubi Pan zwiedzać i interesuje się Pan przeszłością, to Innsmouth świetnie się do tego nadaje. Wobec tego spędziłem wieczór w bibliotece publicznej w Nyby Report, żeby się dowiedzieć czegoś o Innsmouth. Kiedy próbowałem pytać miejscowych ludzi w sklepach, restauracjach, garażach i straży pożarnej, napotykałem na jeszcze większą niechęć niż się spodziewałem. Choć przecież uprzedzał mnie o tym kasjer na stacji kolejowej, uznałem, że nie mam czasu na to, aby przełamywać tę ich instynktowną powściągliwość. Obiewali jakąś dziwną nieufność, tak jakby każdy, kto się interesuje insmów, budził w nich podejrzliwość. Zatrzymałem się w YMCA, a tamtejszy recepcjonista najwyraźniej nie radził mi wybierać się do tego posępnego, chylącego się do upadku miasta. A pracownicy biblioteki podzielali ten pogląd. W oczach ludzi wykształconych Innsmouth było po prostu jaskrawym przykładem zdegenerowanego miasta. Znajdujące się na półkach bibliotecznych kroniki historyczne dotyczące okręgu Essex nie objaśniały wiele. Wyczytałem, że miasto powstało w 1643 roku przed rewolucją, słynęło z przemysłu okrętowego. na początku XIX wieku było wspaniale prosperującym portem morskim, a potem ośrodkiem przemysłowym wykorzystującym siłę wodną rzeki Manekset. Epidemia i zamieszki w 1846 roku były potraktowane pobieżnie, tak jakby przynosiły ujmę temu okręgowi. Niewiele było zapisów odnośnie schyłku tego miasta, choć znaczenie końcowego rejestru było niedwuznaczne. Po wojnie domowej cały przemysł ograniczył się do rafinerii marsza, a handel sztabami złota stanowił jedyną pozostałość wielkiego niegdyś ośrodka handlowego. No i oczywiście w dalszym ciągu zajmowano się rybołówstwem. Jednakże i rybołówstwo z czasem stało się mniej opłacalne z powodu spadku cen i konkurencji coraz liczniejszych korporacji, choć wciąż połowy wokół insmów były obfite. Cudzoziemcy rzadko się tu osiedlali, istniało jednak dyskretnie zamaskowane świadectwo, że próbowało się tu osiedlić kilku Polaków i Portugalczyków, ale przepędzono ich w szczególnie drastyczny sposób. Najbardziej jednak interesująca była pobieżna wzmianka na temat osobliwych klejnotów, niejasno związanych z insmów. W sposób oczywisty wywarły one wpływ na całą okolicę, gdyż zaznaczono że niektóre okazy znajdują się w Muscatonic University w Arkham i sali wystawowej Stowarzyszenia Historycznego w Report. Fragmentaryczne opisy tych przedmiotów potraktowane były sucho i prozaicznie, ale dla mnie kryły sobie jakąś niezaprzeczalną zagadkę. Było w nich coś tak dziwnego i prowokacyjnego, że nie mogłem przestać o nich myśleć i mimo stosunkowo późnej pory postanowiłem obejrzeć miejscowy eksponat. Podobno duży, o dziwnych proporcjach, najwyraźniej przedstawiający tiarę, o ile oczywiście okaże się to możliwe. Bibliotekarz dał mi list polecający do Kustosza wystawy, panny Anny Tylton, mieszkającej w pobliżu i po krótkim wyjaśnieniu, ta starsza, zasna kobieta zgodziła się wprowadzić mnie do zamkniętego już budynku, jako że godzina była jeszcze względnie przyzwoita. Zgromadzona tu kolekcja wyglądała rzeczywiście wspaniale, ale mnie interesował tylko ten dziwny przedmiot, lśniący w rogu szafę oświetlanej elektryczną lampą. Nie trzeba było specjalnej wrażliwości na piękno, aby to fantastyczne, pełne nieziemskiego splendoru zjawisko spoczywające na purpurowej, aksamitnej poduszce przykoło mój wzrok. Nawet teraz jeszcze nie potrafię opisać tego, co ujrzałem, choć miało to wyraźnie kształt tiary, zgodnie z opisem, jaki przeczytałem. Z przodu była dość wysoka, w owodzie duża i dziwnie nieregularna, jakby przeznaczona dla głowy o osobliwym kształcie elipsy. Materiał, z którego została wykonana, wskazywał na złoto, choć nieziemski połysk mógł również świadczyć o jakimś przedziwnym stopie z domieszką równie pięknego, ale zupełnie nieznanego metalu. Zachowana była w stanie niemal doskonałym i można by godzinami studiować wprost uderzająco niezwykłe i zagadkowe wzory na jej powierzchni, geometryczne i związane z morzem, wykute albo odlane w postaci wypukłej płaskorzeźby, a świadczące o niewiarygodnym, pełnym gracji mistrzostwie. Im dłużej się wpatrywałem, tym bardziej mnie ta rzecz fascynowała. A do fascynacji dołączyło się dziwnie niepokojące uczucie, Trudne do określenia czy sklasyfikowania, pomyślałem, że niepokój budzi we mnie jakaś osobliwość wykonania tej tiary, pochodząca chyba z innego świata. Wszystkie dzieła sztuki, jakie dotychczas widziałem, charakteryzowały się przynależnością do jakiegoś narodu, albo jakiejś rasy, albo też były po prostu nowoczesnym przetworzeniem znanego kierunku. Ta tiara nie przypominała żadnego ze znanych okazów sztuki. Najwyraźniej przynależała do jakiejś ustalonej techniki charakteryzującej się nieprawdopodobną dojrzałością i perfekcją, ale zupełnie obcą zarówno dla sztuki wschodu, jak i zachodu, dla sztuki starożytnej, jak i nowoczesnej. Nie widziałem jeszcze dotąd niczego w tym rodzaju, ani o niczym podobnym nie słyszałem. Zdało się to być przedmiot pochodzący z innej planety. Wkrótce jednak stwierdziłem, że mój niepokój miał jeszcze inne źródło. A były nim obrazkowe i matematyczne wzory na powierzchni tiary. Wszystkie inne sugerowały jakieś dawne tajemnice i niepojęte głębie czasu i przestrzeni, zaś monotonne, powiązane z morzem płaskorzeźby, były w swojej wymowie prawie złowróżbne. Pośród płaskorzeźb znajdowały się baśniowe potwory, odrażające, groteskowe i złośliwe półryby, półżaby, które musiały chyba być powiązane z jakąś pseudopamięcią i zdawały się przywoływać dziwne obrazy z głębokich komórek i tkanek, których trwałe funkcjonowanie należy do pierwotnych i straszliwie odległych czasów. Chwilami odnosiłem wrażenie, że każdy zarys tych żało żałoboryb przesycony jest kwintesencją nieznanego i nieludzkiego zła. Krótka i prozaiczna historia opowiedziana przez pannę Tylton dziwnie kontrastowała z ogólnym wrażeniem, jakie sprawiała Tiara. W 1873 roku oddał ją do Lombardu na Steel Street za śmieszną sumę pewien pijany człowiek z Innsmouth, który wkrótce potem został zabity w jakiejś bójce. Stowarzyszenie nabyło ją wprost od właściciela Lombardu i od razu umieszczona została na wystawie, będącej godnym dla niej miejscem wraz z informacją, że pochodzi prawdopodobnie z Indii Wschodnich albo Indochin, choć było to oparte wyłącznie na przepuszczeniach. Panna Tilton porównując wszelkie możliwe hipotezy dotyczące jej pochodzenia i obecności w Nowej Anglii, skłonna była wierzyć, że stanowiła część łupu pirackiego znalezionego przez kapitana Obeda Marsza. Poglądu tego nie podważały bynajmniej bezustanne oferty marszów, którzy z chwilą, gdy się dowiedzieli o jej istnieniu, natychmiast chcieli ją kupić, proponując wysoką cenę i po dziś dzień powtarzają swoją ofertę, mimo zdecydowanej odmowy stowarzyszenia. Kiedy Wyszliśmy z budynku, zacna dama poinformowała mnie, że historia pirackiej fortuny marszów wciąż jeszcze krąży w inteligenckich sferach tego regionu. Jeśli zaś chodzi o jej własny stosunek do upiornego incmów, w którym zresztą jeszcze nigdy nie była, to czuję odrazę do tej społeczności, która wyzbyła się wszelkiej kultury i zapewniała mnie, że pogłoski o otaczaniu czcią diabła są częściowo sprawiedliwione, bo rozpowszechnił się tam, Jakiś tajemniczy kult i pochłonął wszystkie ortodoksyjne kościoły. Został nazwany, powiedziała, ezoterycznym porządkiem Dagona i jest z pewnością wynaturzonym quasi-pogańskim obrzędem pożyczonym sto lat temu na wschodzie, kiedy to łowiska rybne w incmów zaczęły znikać. Trwałość tego kultu wśród prostych ludzi jest zjawiskiem naturalnym, jako że nagle wody przybrzeżne zapełniły się rybami i stan ten nadal się utrzymuje, a wkrótce kult rozprzestrzenił się w całym mieście, wypierając całkowicie wolno mularstwo i obrał sobie na główną siedzibę starą masońską lożę na ulicy New Church Green. Wszystko to razem stanowiło dla pobożnej panny Tilton wystarczającą przyczynę, dla której unikała tego starego miasta, opustoszałego i ogarniętego rozkładem. Dla mnie stało się to nowym bodźcem, Moje architektoniczne, historyczne zainteresowania zostały teraz wzbogacone antropologiczne zagadki. Tak byłem podniecony, że prawie przez całą noc nie mogłem zmrużyć oka w moim małym pokoiku w YMCA. Tłumaczenie Ryszarda Grzybowska czytał Jacek Brzezowski, muzyka Błażej Lindner.